Ej, witajcie wszyscy. Tu trzej muszkieterowie po rebrandingu prawdopodobnie. Być może. To bądź bardziej zachwycony jak po rebrandingu. <grystanie> <grystanie> brzmiesz jak zwykle. No <grystanie> był od miesiąca was proszę o rzeczy, a wy nie. Ja Przepraszam, wysłałem ci swoje. Jem jestem troszkę zajęty. Ustrawiam okay. sobie mikrofon, ale żeby kiedy... brzmieć fajnie. Internet, żeby brzmieć w ogóle. Ale kiedy już e, słuchacie to wy, nasi słuchacze, to już jesteśmy po tych wszystkich problemach i możecie cieszyć się e, naszą stroną internetową, czy coś. Czy coś. My jesteśmy problemami. Tak. Ech. O czym dzisiaj porozmawiamy? Um, hmm, no, ja to widziałem całe dwa filmy. A, a wy o czym chcecie fajnego porozmawiać? I moje są trochę futurystyczne. O, czego to ja nie widziałem? No. Czego nie widziałeś? No, Blade Runnera nie widziałem pierwszego. A, okay, <laughs> Serial, który ja oglądałem w czasie kwarantanny, też się mhm. dzieje trochę w przyszłości, a trochę mniej trochę w przyszłości. Eee, czekaj, Uy, papież Franciszek jeszcze żyje, nie? I tak. oby żył jak najdłużej, no to yy, właśnie tyle plus miesiąc, mniej więcej. A, okej. Okay. No trochę w przyszłości. Eee, okej, okay. eee, czy w takim razie zaczniemy od tej bliskiej przyszłości? Chcesz może powiedzieć o papieżach? Dobrze, nie ma problemu. I będziemy szli coraz bardziej w przyszłość. Myślę, coraz bardziej w przyszłość. Dobrze. Tak. Dobrze. Dobrze, dobrze. A zatem, w czasie kwarantanny gdzieś w tyłu głowy miałem serial, którym parę lat temu, po 2016 zachwycali się wszyscy moi znajomi, Mm -hmm. a mnie jakoś obszedł bokiem. Mowa tu oczywiście o serialu y, Młody Papież. Historia jest mm -hmm. bardzo prosta, tak jak wspomniałem przed chwilą. Y, zmarł, y, znaczy właściwie nie jest powiedziane, który papież zmarł, ale zmarł w niedalekiej przyszłości. Okay. Nigdy nie jest wspomniane jego prawdziwe imię, co oznacza, że to w sumie nie musi być nasz aktualny papież, to może być jakiś przyszły. Ale do rzeczy zmarł i na jego miejsce zostaje wybrany kardynał Lenny Belardo, 46-letni Amerykanin. Mhm. Podczas klawę zostaje wybrany pra prawie jednogłośnie. I mhm. pierwsza scena, żeby was zachęcić do tego serialu, bądź zniechęcić, wygląda tak, że podczas y, homilii na placu Świętego Piotra wychodzi przed tłumem wiernych na oczach tych wszystkich wiernych i wszystkich kardynałów, którzy z radością go obserwują, wypowiada słowa: Zapomnieliśmy o czymś. Wiecie, o czym zapomnieliśmy? Mm -hmm. Zapomnieliśmy się masturbować. Wow. E, jak się mówi, e, wow, such novelty, wow. I tym się no. zaczyna serial. E, I powiem ci, że e, coś takiego przedstawiają trailery i mhm. byłem bardzo bamboozled, kiedy wszedłem w, w historię tego serialu i byłem wielce mhm. zaskoczony, ponieważ e, nigdzie więcej nikt się nie masturbował. Spoiler. E, o. <śmiech> nie, chodzi mi o, o to, że jak gdyby cała otoczka reklamowa tego serialu zapowiadała, że to będzie taki hedonistyczny, trochę komediowy, mm -hmm. trochę taki yy, satyryczny program, pokaz serial pokazujący tam, ho, ho, mamy takiego rubasznego papieża, co to nie umie się odpędzić od tam setek kobiet i tak dalej. A tymczasem to jest y, polityczny thriller. Hmm. Okej. Okay. Tam masz tak naprawdę, wiesz, pierwsze Dwa, trzy odcinki to jest rozstawienie e, pionków na szachownicy, mm -hmm. a potem do praktycznie finału pierwszego sezonu i potem finału e, kolejnego serialu, który jest w sumie spin-offem, a tak naprawdę sequelem, czyli jak gdyby drugim sezonem, ale o tym do tego zaraz dojdziemy. Okay. E, masz po prostu masz ruchy tych pionków, które się rozstawiły w pierwszych trzech odcinkach. Tak, każdy coś knuje, każdy próbuje kogoś innego ugryźć. Kiedy ktoś coś o czymś rozmawia, to ty tak. jako widz nie jesteś pewien, czy on to mówi szczerze, czy on kłamie, żeby coś zyskać. No. Wiesz, praktycznie gdyby nie to, że yy, akcja dzieje się w Watykanie, mhm. to prawdopodobnie yy, nie, nie miałby tylu kontrowersji i prawdopodobnie tylu ludzi by go nie obejrzało, ale to wciąż byłby dobry political fiction na równi z pierwszym hmm. sezonem House of Cards. Hmm. No to w sumie, jak, nie wiem, tak jak powiedziałeś o tej pierwszej scenie, to że tam zapomnieliśmy się masturbować, to brzmi dla mnie tak średnio, w sensie... Jak tak, to jest... każdą na tak, brzmi to taki, tak, taka satyra, nie, że takie o, będziemy się teraz śmiać z tego, jak tam... W chrześcijaństwo, czy, czy jak tam kościół katolicki jest zabetonowany i tak dalej. Po no. czym, po tej pierwszej scenie, po, po intrze, okazuje się, że ta homilia to był y, jego sen. A, okej. Okay. Nie jest to mój ulubiony rodzaj rozwiązywania takich rzeczy, no ale okay. Ale wiesz, jak gdyby z tej pierwszej sceny, która tam trwała 5 minut, zbudowali cały trailer y, serialu, nie? To trochę mm -hmm. tak, jak e, trochę to tak, jak były, wiesz, mm, trailery do Avengersów. Mm -hmm. no tak. e, tych ostatnich, nie? Że one coś tam coś tam pokazywały, ale tak naprawdę okazywało się, że zupełnie inaczej. Że to nie jest ważne tak naprawdę. Tak, że, że tak naprawdę mm -hmm. pokazali ci pierwsze 15 minut y, tego endgame'u i na nim zbudowali całą y, marketingową y, machinę, nie? Tak, tak. Póź, y, później y, po Młodym Papieżu, kiedy już go skończycie, na HBO dost, Go dostępny jest także y, ten drugi sezon, o którym mówiłem, który nazywa się Nowy Papież, uh -huh. który też zmienia trochę y, całą, y, jak gdyby, całą ideę tego serialu. To już nie jest political fiction, staje się bardziej takim poetycko-metaforycznym. Y, Dziełem, takim bardziej mm -hmm. y, lirycznym, można by powiedzieć. Y, więcej jest właśnie jakichś nawiązań do na przykład y, filozoficznych rozważań y, członków kościoła katolickiego, do jakichś wierszy, które y, pojawia się nowa postać, która, która mówi praktycznie wierszem cały czas i, i, i zawsze to jest jakiś, jakiś tam jakiś jego, jego sposób na, na styl życia. nie? Aha. aha. Hmm. Jest ale to ja zupełnie. Zepsuję teraz. Jest to tak. zupełnie trochę inny ton. Hmm. Troszkę. Y, spokojniejszy. To już nie jest takie emocje i, i kto kogo tutaj zaraz zaskoczy. Hmm. Ale też przyjemnie się to ogląda. Okay. No i finał drugiego sezonu chyba kończy całkowicie serial, więc fajna formuła zamknięta w 19 odcinkach. Polecam. Okej, okay. to, to brzmi tak zachęcająco w sumie całkiem. Zastanawiam się tylko, czy... Bo mówisz, że to jest takie bardzo polityczne i ja nie jestem jakimś wielkim fanem polityki. Czy to, czy to ma w sobie takie nie wiem... Ma w sobie coś, coś jeszcze, oprócz takich rozgrywek politycznych? Czy to jest na Ma tym, na pewno jest dobrze stworzonych bohaterów. Ma bardzo A fajnie tak? rozpisanych bohaterów, których e, sympatią, czy antypatią mhm. i po prostu losami, które ich e, e, które się dzieją, mhm. też jesteś w stanie przykuć e, się do ekranu. Okej, okay. to też masz, później... wiesz, masz właśnie hmm. papieża, którego gra Jude, Jude Law, Mhm. Masz y, bardzo charyzmaty charyzmatycznie y, grający. Tam masz y, Diane Kiton, która gra doradcę papieża, siostrę Mary. Aha. Masz y, sekretarza stanu Watykanu, kardynała Wojelo, który po prostu jest chyba y, najciekawszą postacią z nich wszystkich. Mhm. Masz, mhm. Wiesz, masz też takie... Poza polityczne, y, oczywiście wątki też są pojedynczych tam bohaterów, które gdzieś tam się na końcu w jakimś suspensie y, splatają i, i rozwiązują. No ja byłem zauroczony tym serialem, dlatego wam go polecam. Mm -hmm. Okej, okay. no, brzmi, brzmi fajnie. I myślę, że... Jeśli będę miał ochotę akurat na coś takiego, to, to będzie jedna z tych rzeczy, którą chciałbym obczaić. No tak jak mówię, no ja byłem nastawiony do tego, że to będzie taki e, komedia satyryczna, może jakiś mm -hmm. tam, że główny bohater będzie hedonistą, że będzie tam, to będzie bardziej taka na kościół niż y, jakieś y, hasło. Zwłaszcza, no, że to jest serial produkcji całkowicie europejskiej, nie? Czyli typowe europejskie artystyczne kino. O. A idzie się przy tym jakoś, że tak powiem, nie wiem, odmurzyć, zrelaksować, czy to jednak wymaga nie, nie, to od Ciebie cały czas? Nie, to jest, mhm. w, w, przynajmniej pierwszy sezon wymaga od Ciebie ciągłego, uważnego obserwowania, patrzenia, wiesz, tam, żeby rozgryźć część intryk, musisz naprawdę obserwować drgania mięśni twarzy podczas w, dyskusji. Hmm. To jest akurat fajne, bo... To jest takie, że trochę wymaga myślenia, nie? Mimo wszystko. Tak, to nie jest serial, przy którym się relaksujesz przy piwku, nie? Okej. Okay. Du dużo rzeczy mam w internecie teraz do oglądania takich, co, co też się nie mogę zrelaksować przy niej. Może na jakiś przyszły czas. Dokłady. No. Niestety. No... Dobra, hej, no to jest, to jest fajna polecanka. Generalnie ja nie jestem jakimś wielkim fanem takich politycznych rozgrywek, ale jak mówisz, że są fajnie też poprowadzone postacie, to w sumie bardzo chętnie tak, to... Tak, praktycznie wiesz, to jest, tam nie masz czarnych i białych postaci, nie? Tam każdy mhm. jest w spektrum szarości, więc ktoś, kto na Jasne. początku okazuje się strasznym e, potworem, Okazuje się, mhm. że tam, nie wiem, kolekcjonuje znaczki i, i, i coś, nie? że jak gdyby pokazują też ludzką stronę każdej osoby, niezależnie od tego, czy jest dobra, czy zła. Przynajmniej w pierwszym sezonie. W drugim sezonie jest troszkę z tym gorzej, mhm. ale też się go ogląda całkiem przyjemnie. Okej. Okay. To, to brzmi spoko. Tyle ode mnie. Okej. Okay. Um. Idziemy, idziemy w przyszłość dalej parę lat dobrze, Ta, ja bym powiedział, że nawet obecną przyszłość jeśli mogę w takim razie no tak, bo ja bym chciał książkę polecić ok jest to książka pani Kate Devlin i nazywa się seks roboty o pożądaniu naucy i sztucznej inteligencji kurczę, no tak to long didn't listen to muszę polecić to jest bardzo dobre, dobrze napisana popularna naukowa książka. Mm -hmm. Nie wiem, kurczę, właśnie się zastanawiam, czy przez to, że ostatnio nie jeżdżę autobusem, bo nie mam dokąd i, i, i prawo nie pozwala, czy, czy dlatego, że mam taki sam syndrom jak z Wiedźminem. Strasznie długo ją czytam. Z każdą stroną czuję właśnie, że jestem coraz bliżej końca i mam takie, o kurczę, nie? Jest mm -hmm. naprawdę fajna. Mm. O czym ona jest? No w robotach, krótko mówiąc. Dłużej mówiąc? O, no. trochę mnie rozprasza się nieważne e, dłużej mówiąc e, przechodzi przez wszystkie w zasadzie od his, przehistorii do nowoczesności względem wszystkich gadżetów erotycznych które powstały na świecie i to w taki właśnie nie sposób heheszkowy ten, tylko mm -hmm. faktycznie naukowy dlaczego powstawa? E, masz moją uwagę to brzmi no ciekawie <laughs> bardzo e, dobrze, zróbmy już tego mema e, masz uwagę Salema a ja powiem uwaga spoilery nie słuchaj, nie mów dalej. Jak może być spoiler z książki popularnej naukowej? Dym sam, no. Nie, dośmiałem no się. No. Powiem tak, ustawiłem, że może jak wejdą na kanał, to że może będą mieli wyciszone mikrofony. Więc. Tak. Tylko, tylko wspominam po cichu. Okay. Jest bardzo fajne, ponieważ. I się nie dowiemy dlaczego. Się, swojej wiedzy. Przez chwilę cię ścięło i powiedziałeś, jest bardzo fajna, ponieważ... Ponieważ mm -hmm. e, e, daje tutaj też kilka źródeł, tak, podaje raczej większość źródeł, z których korzystała, przy czym na koniec jest bardzo fajny skrót takich najbardziej polecanych przez autorkę, e, czy to źródeł pisanych, jak i też plików wideo, no bo jeśli mowa o robotach, to warto obejrzeć coś, jak te roboty działają. Jest, w książce jest masa przykładów w zasadzie, jest pełno rzeczy podanych nie tak ogólnikowo, tylko podane przykłady, jakie to są roboty, co wpłynęło mm -hmm. na rozwój. Przy okazji właśnie nie zamyka się tylko w klu tego tematu, tylko pokazuje właśnie skoro są seks-roboty, tam już musiały być jakieś roboty. Potem te roboty rozwiną się roboty społeczne, są podane właśnie rodzaje tych robotów, kiedy one powstawały, co napędzało ten biznes. Są podane najważniejsze osoby, które właśnie w, chcąc, nie chcąc doprowadziły do tego, że obecnie mamy rozwój wszystkich androidów i ginoidów, tak? Ponieważ jak też wyjaśnia autorka androidy to są roboty, które przypominają mężczyznę, a ginoidy kobieta. To ciekawe rozróżnienie. Tak, jest tu kilka właśnie też takich ciekawostek, których z jednej strony tak czytają i myśli, a przecież tam znowu o czymś, o czym już wiele razy słyszałem. Na przykład jest tutaj no strona, powiedzmy wspomniany robot Asimo, który pewnie coś wam mówi. Mm -hmm. I też jest właśnie uwaga, że w... Aul... przedstawiciele Hondy twierdzą, że nazwa robota wcale nie ma nic wspólnego z nictwem pisarza. tak. <śmiech> Niby taka krótka informacja, no, hmm, ciekawe. Mm -hmm. Że niby tak przez przypadek wyszło. E, jestem dopiero na trzecim rozdziale, więc też to nie są spoilery. <grym> Z dziesięciu. <grym> Okej. Okay. Fajne są wstawki tej autorki mm, w stylu powiedziałbym XKCD. Aha, to teksty w I... sensie? Tak, tak. Są jakieś powiedzmy gwiazdki w stylu, nie wiem, kazała narysować córce robota i w Gwiazdka, gwiazdkach. No, musiałem najpierw wytłumaczyć, że nie chodziło mi o trójosiowego, coś tam, coś tam, coś tam. Takie głupawe, ale nie śmieszą. Okej. Okay. No i cóż, no, polecam szczerze, słuchacie ludzie Inside Baseball, yy, lubicie słuchać o penisach, tłumacie o robotycznych penisach, więc to jest... To, to brzmi fajnie ultymatywne. Powiedz jeszcze raz tylko jak się nazywała ta książka, bo aż tak mi nie wpadło to w ten. Mm -hmm. Papież jest łatwy do zapamiętania. Tak. No to jest mm -hmm. też bardzo prosty tytuł. Seks roboty o pożądaniu nauce i sztucznej inteligencji. Okay. I nie ja wiem, wiem czemu jak ja czytałem o robotach, to tu słyszałem o tym, że to musiałem czytać o tym, że Amerykanie ten swój własny, swoją własną gospodarkę napędzali przez zwiększenie ilości robotów. A zmniejszenie ilości płac. Rise of the Robots też polecam. Okej. Okay. Czy jest tam o penisach? E, nie, ale jest o sztucznej inteligencji. A sztuczna Prawde. inteligencja to prawie sztuczne tenisy. Trochę? Na pewno, każdy ma na myśli. <grywa> <grywa> Czy ten robot myśli o penisach? Nie, no to nie jest inteligencja. inteligencja. To... Okay. Tak, są to też takie przemyślenia właśnie na temat, na Sofii też pewnie słyszeliście, czyli pierwszy robot który dostał obywatelstwo w Arabii Saudyjskiej. Tak, ale ten robot wydaje mi się zawsze takim skamem, jak go widzę. I właśnie też jest tutaj ta dyskusja podjęta, że właśnie A, tutaj dobra, z jednej to jest, strony ta, mówi się ta, o tym... taką creepy twarz. Okay. Tak, tak, no bo też jest hmm. nawiązanie tutaj do tego, że w 2010 toczyły się w parlamencie Wielkiej Brytanii rozmowy na temat niekoniecznie praw robotów, ale praw robotyki, czyli co jest etyczne, co jest nie... nie ale nie to też Unia europejska klepnęła chyba w 2016? Tak, tak, by, by było to przyklepane. Właśnie tam też jest to, że roboty nie powinny idealnie przedstawiać człowieka i właśnie oni w tej Sofii mówili, że dlatego zostawili na przykład tył głowy przezroczysty, że widać całe jej systemy, żeby właśnie było to zaznaczenie, że, że to jest robot wprowadzony do produkcji, ale który nie przypomina idealnie człowieka. Był. No, no, jeśli i... ktoś jest deep into temat, mhm. no to widzi tutaj zbiór ciekawostek, nie? jeśli Czyli... ktoś się chce zapoznać, to jest naprawdę dobry wstępniak. Ja do jestem tematu. zdania, że roboty powinny wyglądać jak ludzie, jeżeli chcą. W sensie y, bardzo mi się podoba idea Omników z Overwatch, nie? że one mają kształty mhm. ludzkie, ale jednak y, przez to, że mają tam jakieś te, y, nie wiem, jak to się nazywa, siłowniki na zewnątrz, to widać, że jednak są roboty, nie? Tak, tu też jest opisany ten system właśnie, który jest nazwany Doliną Niesamowitości, czyli tego, że cały czas patrząc na roboty, no to wydaje nam się, że, że, że, że rozpoznamy, kiedy one będą jeszcze robotami, a nie ludźmi. Tak, tak. Bo cały czas widzimy w nich to, jakieś takie właśnie nienaturalne rzeczy. Jakby ta Dolina Niesamowitości to jest bardzo to, dlaczego Sofia wygląda źle. Tak, tak. Bo ona tak jakby przypomina człowieka, ale nie zgadzają się detale i to powoduje, że ten, podczas gdy takie roboty, które mają płaski ryj i po prostu narysowany uśmieszek, czymkolwiek, już wyglądają spoko dla nas. Kto, I ktoś właśnie tam uzasadniał zdanie M, czyli że powinniśmy tworzyć mhm. jak najbardziej zbliżone te roboty do ludzi, no, jeśli chcemy, ponieważ zawsze będziemy i tak widzieli w nich te różnice. No, aż w końcu nie zobaczymy. <laughs> W końcu będziemy się z nimi żenić i robić. Tak, właśnie. E, dobrze, to teraz. A troszeczkę a propos robotów, które e, być może e, to jest spoiler, nie będę tego mówił, nieważne. A propos trochę robotów, ale nie do końca. E, ja widziałem taki film, który jest stosunkowo świeży, chyba z 2017 roku. E, Blade Runner 2049. Co oczywiście napisałem 2077, wiadomo dlaczego. No, ja widziałem pierwszą część Blade Runner'a, potem nie widziałem pozostałych 2048, więc się nie wypowiem. 2046. Ale tak, dobra. Yy, nieważne. Yy, nie, 8, dobrze. W każdym razie <ścoughs> Blade Runner 2049 jest chyba z 2017 roku, tak jak wspominałem. Wy go nie oglądaliście, prawda? Nie zdarzyło mi się. M? Nie, nie, tak jak wspominałem, nie, nie oglądałem. Jasne, jasne. Czy, czy mogę wam, że tak powiem, spoilerem zarzucić, czy wolicie nie? Jeżeli ten, jeżeli ten spoiler jest bardzo dużym plot twistem na koniec, to nie, ale jeżeli to jest po prostu, że o koleś jest, yy, w sensie jeżeli to jest spoiler, spoiler w stylu Luke jest synem yy, Vadera, to nie, okay. ale jeżeli to okay. jest spoiler, że tam, yy, mm -hmm. wiesz, że nie Dobra, wiem, że to, to rozbija to się spoiler... samochodem, to jest spoko. Mm -hmm. To jest spoiler mniej więcej z pierwszego pół, pierwszego pół godziny filmu, czyli no stosunkowo niedużo, bo ten Oto. film ma chyba dwie i pół godziny. Jest dość mocno zasugerowane, że tak jak... A właśnie, bo też ktoś mógł nie znać Blade Runnera, tak jak na przykład Kamil. Chodzi o to, w świecie Blade Runnera to jest taki... jak się nazywa... cyberpunk? tak Cyberpunk, który, w którym stworzone są takie... Półroboty, robot, ale trochę biologiczne, czy takie no, półroboty, pół istoty żywe, to jest takie bardzo niejasne. Właśnie się ostatnio Ch na tym ustawiałem. I... Tak? Wy... tak bardzo niejasne no, no, wydawało mi się i, i, i mhm. wydaje mi się, że to były po prostu klony. To nie były, że trochę na wyrost było użyte słowo android, bo to były zasadniczo mhm. wzmocnione genetycznie klony. No On właśnie się takie, Tak, właśnie nazywa się je replikantami i to są no, można no ale uży, jakby oni mówią androidy mimo wszystko. No to można powiedzieć, że to są takie bioandroidy, w sensie to są klony, które są zaprogramowane w konkretny sposób, może są, tak? O, to są takie klony? Nie, to są takie androidy jak w Neon Genesis Evangelion, Ewangeliony były mechami. Są mechy. Mhm. Tak. To jest Trafne, trafne porównanie. W każdym razie, są takie istoty, które są e, hodowane sztucznie przez ludzi, są biologiczne, w sensie mają wnętrzności, mają krew, tylko są od ludzi silniejsze. Nie, nie wiem, czy są mądrzejsze, chyba nie aż tak. Mogą być trochę mądrzejsze, e, są podobno pozbawione duszy e, i ogólnie zostały zaprojektowane tak, żeby być Czyli takimi... są jak w Wojnach e, klony. Tak, tylko że... Mm, <coughs> Okej, okay, no. Okej, okay, rabini, kućcie się. Jak jest w Gwiezdnych Wojnach? Bo ja nie jestem specem absolutnie. E, klony nie były wzmocnione w żaden sposób, miały tylko przyspieszony e, okres starzenia się. To było jeden do jeden Django Fed. A, to tak, ale, ale, byli, ale byli też poddani specjalnemu treningowi. nie? No tak, ale nie były wzmocniane na starcie. W sensie to ciągle były okay. po prostu bezpośrednie klony jednego człowieka, który, którego geny były bardzo korzystne do tego, żeby przejść rygorystyczny trening mandaloriański. Mhm. Okej. Okay. No dobra. W każdym razie e, są takie istoty, które są biologiczne, mają wnętrzności i są w pewien sposób zaprogramowane przez ludzi do tego, żeby im służyć. Dawno, dawno temu e, tak, e, firma, oj, jak się nazywała, zapomniałem, nieważne to jest. Jest firma, która je produkowała e, i część z tych, jak to nazywają, androidów, e, uciekła, ponieważ one były zapro zaprogramowane tak, aby e, po jakimś czasie umrzeć, coś jak ludzie, e, i one stwierdziły, e, tak jakby mm, uciekły mając e, w, w sobie takie ludzkie mm, uczucia Właśnie dotyczące o to, tego, że nie chcą umrzeć po prostu, no nie? Że o, boją o to się chodziło, śmiechni. że musiały umrzeć tam w przeciągu pięciu czy sześciu lat, zanim zaczną się u nich wykształcać emocje tak, i tak, tak, tak. tak. I... well, dusza. Tak, i mniej więcej tego dowiadujemy się w pierwszym Blade Runnerze, tym starym z nie pamiętam, z lat osiemdziesiątych chyba, nie? Osiemdziesiąty czwarty bodajże. Już sprawdzam. No. W każdym razie. Z, z tego starego Blade Runnera dowiadujemy się... 82. To. Ok, super. Gra tam oczywiście łowca androidów Harrison Ford. I łowca androidów to jest właśnie koleś, który jest zatrudniony chyba przez policję nawet do tego, żeby likwidować takie androidy, które uciekły. Tytułowe Warto e, tak. też dodać, że ta jednostka czyli... to, to, jest, to, jest tytuło, to jest tytułowa jednostka Blade Runners. Tak. Mhm. tak, Blade Runner, czyli łowca biegający Andros. po ostrzu. Tak, biegający po ostrzu. E, bie, biegacz ostrza. E, w każdym razie. E, mniej więcej taką fabułę ma pierwszy film, nie będę go opowiadał dokładnie. W każdym razie, e, w dru, drugi film jest e, znacząco w przyszłości. Myślę, że 40 lat? Albo 30? 30? No. 30, e, ponieważ i... akcja... Przepraszam, że ci wejdę. Tak, Będę jasne. dopowiadał. akcja pierwszego dzieje się w 2019 roku. O, czyli od okay. A, no pół tak, roku faktycznie. nosimy płaszcze i, i, ten, i mamy latające samochody. Tak, i takie spluwy, które potrafią przestrzelić yy, wszystko. Tak, i gigantyczne reklamy wyświetlane na budynkach. O, wait. Tak. Ale to mama akurat. <grym> <grym> W każdym razie, to jest, jak wspominam, wspominałem spoiler z pierwszych pół godziny. Jest mocno zaimplikowane, że w jakiś sposób androidom, które uciekły, udało się dokonać cudu. Czyli jeden z androidów miał dziecko, co było wcześniej rzeczą, która się nie zdarzała i która jest takim swego rodzaju ewenementem w tym świecie i główny bohater to jest znowu, jest to Blade Runner, nie jest to ta sama osoba, jest to nowy bohater, który jednocześnie jest androidem nowej generacji i pozbywa się androidów starej generacji, które uciekły, tak w skrócie, pracuje dla policji, i jakby widzimy wszystko przez perspektywę tego, jak on to widzi. Jest bardzo wyprany z uczuć, przynajmniej na, na początku jest bardzo wyprany z uczuć, bardzo e, taki skrupulatny. E, I oczywiście musi się coś w tym filmie stać. Nie będę mówił dokładnie co, ale jakby ma to związek z tym, co powiedziałem, czyli jest sugerowany, że androidy mogą mieć dzieci. Film jako taki jest dość długi, 2,5 godziny trwa, z tego co pamiętam. Jest przepiękny. Jeśli lubicie oglądać filmy dla samego widoku, to jak najbardziej warto obejrzeć tego nowego Blade Runnera. Jeśli muzyka też jest bardzo przyjemna, ogólnie wizualia, ta strona multimedialna może tego filmu jest naprawdę fajna. Fabuła jest też bardzo sensowna. Na szczęście nie ma tam za dużo postaci. Jest kilka postaci, które non-stop się przewijają. Jest nasz, jest nasz jakby główny bohater, który jest androidem. Jest jego partnerka, można by to tak nazwać. Partnerka, dziewczyna, żona, która jest z kolei AI, czyli który wyświetla się w formie hologramu kobiety, która ją gra po prostu. Jest mm -hmm. szefowa policji. Jest gość, do którego teraz należy ta firma, która produkuje androidy. Jest jego asystentka. I do tego jeszcze parę postaci, o których nie wspominam, ponieważ są to drobne, drobne spoilery i nie chcę, że tak powiem, odkrywać wszystkich kart. Natomiast nie jest tam za dużo postaci. Postacie się przewijają, są bardzo sensownie wykorzystane jedna uwaga co do postaci jak wspominałem jest tam aktualny właściciel tej firmy, która tworzy androidy jest on grany przez Jareda Leto nie pamiętam jak się nazywa ta postać w filmie ale nie, nie wiem czy widzieliście kiedyś filmy z Jaredem Leto ja widziałem łącznie z tym Blade Runnerem widziałem trzy i o ile jako Joker mi się bardzo średnio podobał w... o Jezu, jak się nazywał ten film? Eee, jak coś po łacinie to było. Nemo? Nie. E, Requiem dla snu? Tak, Requiem dla snu, właśnie. Eee, to tam e, uważam, że był bardzo sensowny, tak tutaj nie jestem pewien, czy zawinił on, czy zawinił scenariusz, ponieważ ta postać, którą gra Jared Leto, jest bardzo mm, Nie nie, nie ciekawa O, właśnie, Wallace. Eee, I Wo Wallace Corporation się chyba nazywa ta firma w ogóle. Tak mi się teraz kojarzy, jak usłyszałem nazwę, w sensie nazwisko. Ehm... Nie jestem pewien, czy właśnie wynikło to z tego, jak ona jest zagrana, czy z tego, jak ona jest po prostu napisana, ale moim zdaniem ta postać nie wnosi za dużo do filmu. Dużo więcej wnosi do filmu jego asystentka, z którą jest też trochę więcej scen, co jakby jest logiczne, że wnosi więcej do filmu w ten sposób, ale jako postać ten e, gość Wallace jest dość słaby i mam wrażenie, że to jest al albo trochę nie do końca dobrze zagrane, albo nie do końca dobrze napisane. E, natomiast główny bohater jest, pomimo że jest nie ma w nim właśnie za dużo historii, moim zdaniem jest zagrany świetnie. E, I tylko przypomnę sobie oczywiście, bo nie pamiętam jak się nazywa aktor, który go grał. E, no z, jest to dość znany aktor, Jezus Maria. Czy, no, czy mówisz o czy... Harrisonie Fordzie? Nie, nie, nie, nie. nie, nie czy... z drugiego Blade Runnera. Aha. Bo, bo się... Gosling? Ryan Gosling? Tak, Ryan Gosling. Ryan Gosling, moim zdaniem, zagrał w tym filmie świetnie. Ma bardzo, jakby ten bohater przez większość czasu ma taki bardzo domyślny wyraz twarzy. I jedyne, co. Tak, ja wiem, to brzmi śmiesznie. Człowiek tak, Gosling. ale to brzmi śmiesznie, ale to bardzo dobrze działa w tym filmie. On ma naprawdę taki bardzo domyślny rodzaj wyraz twarzy. Czasami zmarszczy brwi trochę albo coś, ale to jest tak, jak sobie wyobrażasz takiego służącego jeszcze w jakby do tego zaprogramowanego do tego, żeby wszystko robić bardzo skrupulatnie. To naprawdę zajebiście działa w tym filmie i ja jestem po prostu, to nie wiem, uważam, że to jest albo super dobrana, super dobrana rola, albo jest bardzo dobrze zagrana, no ale wiadomo, jak gra Ryan Gosling, nie? Jak android. Tak, troszkę. E, znaczy... W każdym razie. Przyznam, że był na mojej liście ten film już jakiś dłuższy czas, ale mm -hmm. niestety e, znikał z e, portali, na których był, <laughs> dostań, zanim zdążyłem go obejrzeć. No. Więc nie było szans, żebym e, no. go sobie obejrzał. Jak gdzieś się pojawi, na pewno, na pewno go nadrobię. Tak, ja bardzo gorąco polecam. Jest to jednocześnie super ładny i przyjemny wizualnie film, jest taki, ma takie przyjemne dłużyzny. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię, ale on ma takie sceny, które są troszeczkę przeciągnięte, ale to one są tam po to, żeby pokazać świat, nic nie mówiąc, co jest wizualnie. moim zdaniem bardzo, bardzo dobre. Tak, tak wizualnie pokazują, jak ten świat jest skonstruowany nie? że gość wychodzi z jakiegoś tam namiotu, takiego, który jest na zewnątrz, w którym coś hoduje. Przechodzi jakąś dekontaminację, zdejmuje strój, stawia garnek na gaz i tak dalej. I to pokazuje, pomimo że on nic nie mówi, i ta scena i to się tak jakby tak ciągnie, to jakby pokazuje, jak ten świat działa, pokazuje życie tego człowieka. I to naprawdę super działa, i tego jest w tym filmie pełno. I... Jakby Są też twisty fabularne, w które nie chcę się bardzo zagłębiać, które moim zdaniem są bardzo sensowne i nie czułem się oszukany albo taki, aha, teraz sobie wymyśliliście, Deus Ex Machina, super. Nie, moim zdaniem są naprawdę spoko i jeśli tylko będziecie mieli okazję, ja gorąco polecam Blade Runner 2049, naprawdę dobry film. No. Mhm. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy... przy... E, tym Blade Runnerze, bo chciałbym tutaj wspomnieć, mm -hmm. że w tym roku na święta, mam nadzieję, że wyjdzie Duna, mm -hmm. e, tego samego reżysera, Aha, Duna. Mm -hmm. która po prostu dla mnie jest jakimś cholernym miszmaszem, jeśli chodzi o obsadę, bo zebrali naprawdę kogo tam nie ma. Ja szczerze mówiąc widziałem tylko, że Duna będzie i miałem chęcią obejrzeć, ale mm... Nie zagłębiałem się bardzo w to, kto tam gra i. Więc tak. Jeśli e... były jakieś trailery, to też nie wiem. Nie, nie ma trailerów, jest, są tylko zdjęcia. Pokazały się pierwsze zdjęcia. E... Mhm. Gra tam e... z tych bardziej znanych osób: e... gra tam mhm. Jason Momoa, okay. e... Josh Brolin, e... David no, Muszę sobie popa Aha, dobra. Thanos, aqua, Aquaman, Thanos. Okej, okay, okej. Okay. Dave Bautista, czyli ten zielony ze strażników galaktyki Drax. A, okej. Okay. Biały ee... bardziej, ale tak. Do tego jeszcze ten Oscar Isaac gra księcia Letyde. To jest Paul Dameron. Mhm a Aha, no. jedną z freemanek gra Zendaya, czyli y, nowa Mary Jane z filmów Marvela. Aha, okej. Okay. Ej, no to faktycznie dość duży rozrzut. Mają, Blok, mają, mają bardzo blockbusterową obsadę, mhm. co sugeruje, że ten film ma naprawdę budżet y, wypchany popęczki. Do tego jeszcze właśnie ten y, reżyser, który już w jak wspominałeś w Blade Runner, że lubi pokazywać rzeczy nie mówiąc nic, mhm. zapowiada naprawdę y, ciekawe kino. No ja czekam. Tym bardziej, że Diona nie miała żadnego sensownego y, filmu do tej e, pory. No nie? Miała. To, y, chyba tak? W rezes, w, mi się... Miała serial w 2000 mhm. roku, który... Raczej chyba nie był zbyt dobry, bo go nie kojarzę, ale miała mm -hmm. też e, film z 1984 w reżyserii Davida Lynch'a. A, może. E, ten film jest na tak e, wysokich dropsach, że e, warto go obejrzeć po pijaku. <laughs> Okej. Okay. Mówcie jeszcze przez sekundę. Uh. coś. Jest. Ja bardzo jakby cieszę się na Dune, bo pamiętam, znaczy nie pamiętam za dużo z książki, a pamiętam, że całkiem mi się podobała. Przynajmniej ta pierwsza. Nie, nie ja przez ale. pierwszą przebrnąłem w pewnym momencie już z wielkim trudem. Mhm. Ale im dalej jestem od czasu, kiedy ją przeczytałem, to chyba podoba mi się coraz bardziej. W sensie, bo to nie jest do końca takie science fiction, tam masz bardzo dużo jakiegoś filozoficznego. No, No tak, tak. To jest bardziej taka. O, właśnie, jeszcze Javier Bardem gra w tym. No, może inaczej. W, nie w, w o... Czekaj, Javier Bardem... Muszę zobaczyć, o, On jest. grał tego złego w To Nie Jest Kraj Dla Starych Ludzi i w, A, ostatni, o, okay. w ostatnich Piratach z Karaibów. Czy tylko mi się wydaje, że na tym no. screenie, co wrzuciłem, to gość wygląda identycznie jak myszowór z Wiedźmina? Tylko w zbroi? A, tak, wydaje no. ci się. Hmm. Okej. Okay. Trochę jest podobny. Znaczy to jest ten, yy, Oskar Izaak, nie? To jest aktor grający mm -hmm, tak. Paul Damerona. Tak, tak. No Trochę wygląda jak myszowo. W każdym też razie, wrac mieć skojarzenie, no. wracając do, do, do mojej myśli, że mm -hmm. ta książka jest taka bardzo wręcz biblijna, mitologiczna. Tam mm -hmm. to Jest to bardzo to dużo takich filozoficznych rozważań, jakichś opisów, czy też opisów całego tego świata. Frank Herbert stworzył cały ten eee, ekosystem, nie? To tak, stworzenie tak. samej Duny zajęło mu chyba z 7 lat, a dopiero potem zaczął pisać książkę. Mhm. W sensie samej planety. Tak, tak. Mówił ci o Antarktydzie. No, że wiesz, że, że rozkminiał, e, skoro to jest pustynna planeta, skąd tam jest tlen, skąd oni czerpią jedzenie, rośliny, wodę i tak dalej. To wszystko jest w książce wyjaśnione. I czyta się to Cholernie ciężko. No. <głos> ale mówię. Więcej im... na przykład, nie? Tak, ale im, do, im dalej jestem od tej książki, tym bardziej yy, jak gdyby do, dociera do mnie, jak wiele pracy jest to włożone, nie? Porównując ją mm -hmm. z każdą książką, którą można przeczytać, w jakimś innym SIFI. No te wszystkie sci-fi zawsze wyglądają tak bardzo płytko. No. Yy, nie wiem, to tak jakby porównywać. Nową nadzieję z, z Duną, bo tam też była pustynna planeta, czy tam mroczne e, wiesz widmo. Co? Też wydaje mi się, Duna ma potencjał na posiadanie takich właśnie widoków, które moim zdaniem bardzo dobrze wyszły w Blade Runnerze i w tym. I właśnie w Dunie mogą też bardzo fajnie wyglądać, bo o, ten, mam wrażenie, że ten po prostu reżyser ma jakieś takie dobre oko do takich przyjemnych czy ciekawych widoków po prostu. Mhm. Ten nowy Blade Runner ma bardzo dużo widoków na miasto z góry i to jest jakby jest taka to, że jakby główny bohater porusza się takim latającym samochodem, jak wszyscy wiemy, latające samochody w przyszłości i jest bardzo dużo widoków z tego, jak on leci nad czymś, gdzie możesz się jakby bardzo bardzo jasno widać jak co, co się dzieje w tym miejscu? No nie? Jeśli leci nad miastem, takim żyjącym metropolią, no to wiadomo, będą tam więcej samochodów, będą światełka, będą te reklamy słynne i tak dalej. I będzie leciał nad rozwalonym miastem, to wszędzie będą wraki, jakieś wystające gówna, metalowe pręty. Jeśli będzie leciał nad złomowiskiem, to wszędzie będzie wszystko rozdupione, będą hałdy złomu, gdzieś w oddali będzie statek, który wyrzuca kolejne, kolejny złom na hałdy. To też tak bardzo przyjemnie się komponuje, jak widzisz, że za każdym razem, kiedy podróżujesz, dostajesz taki ładny widoczek, który się przewija przez jakiś czas, przez ekran. I w DUNE myślę, że to też może bardzo dobrze działać. Mhm. Ja na przykład kłórazę jako coś, co z perspektywy czasu przypomina mi taki podręcznik, który bardzo dobrze opisuje mechanikę RPG. Mhm. W zasadzie opis świata, tam te postacie nieraz wydawały mi się w tej książce poboczne, że one tam po prostu są Nie, akurat, tak, główny takie bohaterem, są Głównym bohaterem Dune ewidentnie jest sama Duna I tak. gigantyczne czerwie, na których można podróżować. Tak. <głos> Jakoś trzeba sprzedać tę mechanikę. <głos> No ale ogólnie y, fajnie, że teraz trendy są znowu bardziej sci fiowo y, cyberpunkowe, bo to daje nadzieję na dobre produkcje. Daje też nadzieję na chujowe produkcje, ale y, z tego morza główna zawsze można y, coś wyłapać. Na przykład bardzo mnie zmęczyło już Postapo i cieszę się, że pomału odchodzi do lamusa te wszystkie zombie apokalipsy i inne takie no odprawda, zombie apokalipsa się trochę przyjadła W sensie, no ja lubię, no ale rozumiem nie <głos> materiał. W sensie, w pewnym momencie miałeś 7 seriali, 4 filmy kinowe i, nie wiem, grę komputerową o zombie. Tak, i zjadłem je ja o... i były okropne, ale bardzo mi się podobały. <głos> ale to pra... znaczy, rozumiem totalnie zmęczenie materiału i ja też się cieszę, że ten to będzie coś, coś ciekawszego niż kolejna zombie apokalipsa, albo kolejny koniec świata, albo kolejne. Co było wcześniej? A, filmy przygodowe z Ala Indiana Jones. No. no i kino superbohaterskie, nie? Pierwsze kino superbohaterskie. Kino superbohaterskie. Bo się kupowało tak. te najtańszych superbohaterów w latach 2000 i robiło się o nich filmy. W ogóle, nie wiem czy Macie też tak, ale odkąd. Poszedł ostatni, yy, ostatni film o Avengersach, to dla mnie jest tak jakby kino superbohaterskie się skończyło, zupełnie ni nic, nic dla mnie nie istnieje i nic tak, ee, jak, jak jest superbohater? Przecież wszystko skończyło. No bo w sumie nic takiego solidnego nie wyszło, nie? Co wyszło? Wyszedł... Nie no, wyszedł Spiderman? No tak, po... ale on jak gdyby też zamykał, on jakby był, był trochę trochę sceną po napisach. Tak, tak, tak, to prawda. Ale no, no nie wiem, mam, mam takie wrażenie, w sensie tak jakby na nic nie czekam. Wiem, że pewnie coś będzie, ale mam takie wrażenie, że to jest znaczy, Wiesz co, no, kolejny, film, jaki, kolejny film, jaki Marvel zaproponował, to była Czarna Wdowa, która tak między Bogiem a prawdą, to hasz nikogo. Może jakby te pięć lat temu wyszła, to by się ludzie tym podniecali. To samo ten to samo DC nic nie proponuje. nie Ostatni film superbohaterski DC to był Joker. No powiedzmy, że DC, powiedzmy, że superbohaterski. Ale tak, no jakby z uniwersum. Tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że mhm. e, nie zamyka to w, w jakimś stopniu, po prostu nie wyrzucają nic nowego, tak? Batman podobno jest w produkcji, mhm. który też już jest trochę zmęczeniem materiału, bo to jest kolejny reboot o Batmanie trzecin w przeciągu ostatnich dziesięciu lat. Batman zaczyna cierpieć na to samo, co wcześniej Spider-Man cierpiał. No Spider-Man chyba na, no, znaczy nadal miał trzy jakby edycje, tylko chyba ta jest już ostateczna, nie? Raczej, raczej... No teraz masz teoretycznie dwie równoległe, nie? Jedną należącą do do Marvela, a drugą, która należy do Sony do i Spider-Universe. No tak, ale Spider-Universe to jest właśnie... To nie jest tak, że one konkurują ze sobą, nie? One mogą na luzie... Istnieć w tym samym momencie. A w, jak, jak wychodził Amazing Spider-Man, to było takie. Pamiętacie Spider-Mana? To się nie wydarzyło. Robimy od nowa wszystko. Nie? No ale tak jest teraz z tym Batmanem, nie? No, no tak. <głosy> Tylko teraz ludzie myślą: Uważajcie, ten Batman się nie wydarzy. Nie czemu ja jestem bardzo, jestem bardzo ciekawy, jak Robert Pattison sobie poradzi w tej roli. No, większość już go skreśliła. Znaczy większość. Duża część ludzi go skreśliła, więc prawidłowe, nie, ale. Nie, ja ci powiem, że ostatnio w czym zagrał. A, w latarniku. Chociaż latarnikiem e, rozbił bank tak świetnej roli. E, Gdyby latarnik nie był Niszowy, to by rozbił bank. No. Aczkolwiek drugą jego próbą jest to, że teraz występuje u Nolana, nie w Tenecie który miał mieć premierę za miesiąc. Bo najnowszy ja z... film. Y... Ja powtarzam co internety, mówię. <głos> <głos> ja nie widziałem żadnych opinii takich, ale może też ich nie szukałem. masz tak Ja jestem, wiesz, dobra, zagrał w zmierzchu, ale to było tam 15 lat temu no. i faktycznie to był początek jego kariery aktorskiej, tak? Od tego czasu rozwinął się i, i myślę, że tak jak Zac Efron dał sobie radę z, z pozbyciem się tej łatki dzieciaka z High School Musical. Mhm. I jest naprawdę. W ramach łatki. Kto to jest? Yy, I naprawdę przyjemnie się go teraz ogląda w, w, na ekranie. W czym się grał? W zeszłym roku zagrał w filmie o Tedzie Bandim. No. A, racja racja Tak samo Ej, ale wydaje mi się. Z drugiej mi... strony Daniel Radcliffe nadal jest trochę, no, Harry Potter, nie? Nie no, co ty, to teraz Gun Akimbo, nie? No, a Gun Akimbo to tak. To jest, to jest Harry Potter z pistoletami w szlafroku i śmiesznych kapciach. Bo słuchaj, bo to trzeba te filmy chyba... Wydaje mi się, że Gun Akimbo jest czymś pomiędzy Harry Potterem a Swiss Army Man. I to jest jakby nie to dostał listy Nie, że to musisz po prostu odpowiednio chronologicznie ułożyć i wtedy to ci się załknie w, w idealną... Tak, to wszystko dzieje się w tym samym uniwersum. Tak, że najpierw został e, tym, najpierw został magiem, potem został dresem, czy tam chuliganem, e, nie? On chyba w chuligan zgrał. Mm -hmm. A nie, to był Elijah Hud, chyba. To e, się pomyliło z, z Rodem? Też, nie Imperium, to się dobrze myślę, widzę. Więc tak, najpierw był magiem, potem hmm. mu wyrosły e, rogi. Potem. Aha, faktycznie był ten film, gdzie on był już jakimś szatanem. Tak. Potem e, przykręcili mu, czy tam pistolety mu najpierw przykręcili, potem mu wyrosły rogi, potem został milionerem w iluzji, a potem umarł i został Myś... e, tym człowiekiem z cezorykiem. I grał, w, znaczy podkładał głos w Playmobil The Movie, czyli taniej drugie. E, Lego The, The, The Movie. Movie. Tak. Co jest dla mnie... E, e. Nie, nie, nie, będę, nie, będę, wyrażał się na ten temat, bo... No chauturą jest, na no co? Hałturą to jest, jak bardzo delikatnie byś powiedział i miałbyś klasę, a no. A ja bym powiedział, że to jest jakaś pierdolona pomyłka po prostu. No, wiesz co, zaczął pracę w aktorską w wieku tam, nie wiem, 8 lat, 9? Nie wiem, ile tam dzieci mają idące do Hogwartu lat. 11. No to powiedzmy tak, 11 lat. trzydzieści, a, a pierwszy Harry Potter to 2000, nie, pierwszy. 2001. 2001. No, przepraszam, tak, 2001. czyli 11, miał... 11 lat No, no idealnie. No, ale tak, jak się zastanowi, to chyba żadne dziecko z, z Harry'ego Pottera nie odniosło sukcesu. Technicznie nie, ma Watson nie odniosła od czwarty... sukcesów. Nie, nie, nie, nie. Mówiłem <laughs> nie o Watson. Ja mówię o Robercie Pattisonie, który był w czwartej części. Tak, ale on nie był dzieckiem, nie? On się tam pojawił już jako kończący szkołę, o, absolwent wręcz. Mm, on był chyba wtedy na ostatnim albo przedostatnim roku, czyli miał albo 17, miał 17 chyba. No tak, Winston. więc nie był, już, nie był już dzieckiem, nie? Nie był... Albo... Ale był w Potterzej Potterze i nie miał... Ale dobrać. chyba wcześniej zagrał w Zmierzchu, a dopiero potem w Harry Potterze. Nie? Czy, czy odwrotnie? Nie, nie pamiętam, kiedy, jest, kiedy był w Zmierzchu. Czwarta nie część, Nieważne. W ważne. 2005. Nieważne, Roberta Pattisona będzie można zobaczyć w, w następnym filmie e, Christophera Nolana. Okay. Nazywa się Tenet. Swoją drogą, najpierw był Harry Potter, a potem był film Zmierzch. Ale jesteśmy przy Christopherze Nolanie. Wink, wink. Dobrze. Dobrze, No. No. E, w każdym razie. E... To jest co dalej? Co, teraz... A tak, Jezus Maria. Przepraszam, jestem pośledzony. <laughs> tak. Christopher Nolan. I kolejny skok do przyszłości. Konkretnie to jest tam chyba rok koło 2070. Znowu moje pytanie. Czy wy widzieliście Interstellar? Nie. Kamilu? Nie. Nie, nie, nie, nie. Okej. Okay. No to Interstellar jest to film Nolana, haha, który, e, który, nie pamiętam z którego roku jest, to jest bardzo nieważne, e, który, opowie, który miał być takim, przynajmniej jako kojarzę, że, że był reklamowany jako taki e, dorosły, film sci-fi, e, sci -fi, bardzo naukowy, e, jakby bardzo pompatyczny, no bo to Nolan. I zgadnijcie, którą z tych rzeczy jest ten film. Jest dramatyczny, głównie. No Obejrzałem go, ponieważ jakby miałem do niego takie nastawienie dość neutralne. Jakieś tam, no nie wiem, parę tych filmów Nolana mimo wszystko widziałem. Widziałem tego Dark Knighta, widziałem tą Incepcję i jakieś tam jeszcze, których. Pewnie teraz nie przywołam tak łatwo, ale mm, jakby, i, moim zdaniem Incepcja jest naprawdę fajnym filmem, ale Interstellar to jest takie, taki dymiący kawał gówna, <głos> naprawdę. W sensie e, ten film, e, jeśli chciałoby się go zobaczyć, e, czy powiedzieć o nim coś dobrego, jest bardzo ładny. Jest naprawdę bardzo ładny e, i... I, e, I w sumie nie dużo więcej. Muzyka nie jest w nim jakaś szczególna. E, fabuła jest bardzo, e, jak to się mówi? Ameryka ratuje świat, czy nawet istnienie ludzkiej rasy znowu. E, ogólnie, może, może powiem trochę o fabule, bo to jest niezły cyrk. E, mogą się pojawić jakieś drobne spoilery, ale come on. Ten film jest stary i... Nie oglądajcie, nie, oglądajcie. nie oglądajcie go, naprawdę, w sensie te trzy godziny, błąd, on trwa trzy godziny, dłużą się jakby to trwało dużo dłużej. Ten film, more or less, tak jak wspominałem, jest koło roku 2070, na Ziemi nastąpiły nieznane chyba tak naprawdę kataklizmy, które spowodowały to, że jest dużo gorzej, z, bo widzimy wszystko przez perspektywę gościa, który jest farmerem aktualnie i ma dwójkę dzieci. Nastąpiły jakiegoś rodzaju kataklizmy, czy też wojny, które mocno przetrzebiły ilość ludzi na świecie. Mocno Jest bardzo duże zapotrzebowanie na jedzenie, stąd wszyscy, którzy tylko mogą, zostają farmerami i z tego żyją. Jest bardzo trudno z edukacją, co jakby dowiadujemy się w trakcie filmu, że tam główny bohater chce, żeby jego dzieci były dobrze, dobrze wyedukowane i niestety jest ciężko, żeby to, to zrobić. Co jeszcze? A, i głównie jakby ten, ten film nazywa się Interstellar, czyli wiemy już, że będzie coś o podróżach. Międzygwiezdnych. Między w skrócie, na, tak, w takim dużym telegraficznym skrócie. Naukowcy odnajdują, że jakby choroba, która pustoszy jakieś tam uprawy, przenosi się z kolejnej uprawy na kolejną, i to spowoduje niechybnie taki światowy, globalny, na gigantyczną skalę głód, który po prostu zniszczy. Ludzkość. Nie będzie co jeść, nie będzie, nie będzie jak żyć. Ta ziemia też jest już trochę spustoszona. Na przykład jest tam bardzo, jakby, jest to pokazane w tym filmie tak, że to miejsce, w którym dzieje się akcja na początku, jakieś tam chyba gdzieś w Teksasie, jest pełno pyłu. Takiego zamiast ziemi jest po prostu pył i on zbiera się na wszystkim non-stop wieje, non-stop są burze piaskowe, takie wręcz jak na pustyni się dzieją i że tam farmerzy narzekają, że no kolejna tam uprawa zniszczona przez tą chorobę, która nie pamiętam jak się nazywa. Ona się chyba po angielsku nazywała blight. COVID-19, you no? Know? Tak, tak, tak, tak, tylko że urośli. I yy, yy, tak, naukowcy odnajdują, że no, no, to tam mamy, mamy jeszcze parę lat, ale to w sumie tyle. I zupełnym przypadkiem naukowcy odnajdują też, yy, że yy, gdzieś w okolicach Saturna, tak mi się wydaje, że to był Saturn, gdzieś w okolicach Saturn, Saturna pojawił się tunel czasoprzestrzenny. I... Przez ten tunel można zobaczyć i też dostać się do jakiegoś zupeł zupełnie innej galaktyki, gdzie być może są planety, na których można zamieszkać i powinniśmy przenieść się tam całą ludzkością. Znaczy, to brzmi całkiem spoko. Tak, to Póki brzmi co. całkiem spoko, ale to jest przedstawione w taki turbopretensjonalny sposób i tak turbo skrótowy. bo to, co ja mówię, to nie jest bardzo skrótowe w porównaniu do tego, co pokazuje film. More or less dowiadujemy się tego, tego wszystkiego, co powiedziałem o tym tunelu czasoprzestrzennym, gdzieś mniej więcej w 5 minut filmu. I yy, jakby nie to, że to jest głupie, ale to jest tak przedstawione, że bardzo ciężko jest w to, ciężko jest temu dać wiarę, nie? I ogólnie nasz główny hater, który jest farmerem, ale okazuje się, że w przeszłości był szkolony na pilota dla Nasa, musi, musi zawieść tam badaczy, żeby oni sprawdzili, czy jest tam planeta, na której da się mieszkać i jak się tam w ogóle dostać najlepiej. O, i zaczyna się wielka Odyseja. Feel better than uh, Jupiter Ascension. Huh? To nie, nie, nie wiem, co to jest chyba? E, Jupiter wstąpienie. To jest ten film Sióstr Aha. Paru lat. Słyszeliście o nim, czy nie? Nie, chyba w ogóle. To było też tak... tytuł, bo to jest intronizacja w polskiej wersji. No, kurwa. Nie no, J Jupiter Ascension. Ale po polsku jest w ogóle Jupiter, a nie Jowisz. Czy to jest, jest Jupiter, w... dwukropek, intronizacja. To jest oficial tak. polski tytuł. Tak, ale dlaczego jest Jupiter, a nie Jowisz? Chyba, że Dlatego, że Jupiter to jest, Jupiter jeździ, to też jest imię, a, okay, dobra. a imion się nie tłumaczy. Tak, tak, nie, no to w porządku. Nie, bo myślałem, że to jest coś, co się dzieje na Jowiszu po prostu. albo. W też! A! W sensie, w sensie to, co opowiadałeś o Interstellarze, przepraszam, że ci przerwałem, no. na papierze brzmi fajnie, możliwe, mhm. że wykonanie było gorsze, ale Pamiętam całe te takie zamieszania, że nagle ktoś się okazuje kimś i, i takie machlojki to mi przywodzą na, na myśl właśnie te e, sci-fi e najgorszego sortu. No. I między innymi Jupiter Intronizacja, którego fabuły za cholery już nie pamiętam, bo była tak skomplikowana. Mhm. Ale akcja przenosiła się pomiędzy Ziemią, z, y, Jowiszem, chyba mhm. Saturnem, Stacją Kosmiczną, Księżycem. Mhm. I tak dalej. Głównymi bohaterami jest y, tytułowa Jupiter na przez Mile Kunis, mm -hmm. y, która jest y, y, połowicznym klonem matki y, wszystkich złych typów w tym filmie. Mhm. Mm Okay, parsknięcie jest... czy kichnięcie? To było parsknięcie. E, to ma... żeby, jakby w ludzie w gimnazjum się Czyli z cenami e, pomaga... Tatum tu jest. Tak, Czenik Tatum gra e, spec e, super żołnierza z kosmosu, który e, jest tak naprawdę e, człowiekiem wilkiem. Ma mhm. wilcze DNA. Tak, ma wilcze DNA. O kurwa, fakt ja. ja jego... chcę to zobaczyć teraz. Jezu! To razem. To Ej, jak taki super możemy klikisz. jako taki ten, możemy no. jako special obejrzeć Jupiter intronizację. To nie jest głupi no. pomysł. To jest Ale serio. Ja pamiętam, że oglądałem ten film i cierpiałem na nim bardzo, więc będziemy cierpieć razem. Jest Sean Bean tutaj nawet. Jezus. I Eddie Redmayne. <laughs> I też umiera w tej jego, jego nie znam tak po nazwisku. Eddie Redmayne, to jest ten, który grał Stevena oh, Hawkinga. A, a okej, okay, dobra, dobra, to już lepiej. I tego i grał I, tego. Tak, fantastycznego tak Scamandera, o tak, tak się był ten gość. Tak, go kojarzę z filarów ziemi. Tak. <laughs> Ja go jeszcze Ach, skojarzę z tego jest. filmu y, Kobieta z obrazu, czy coś takiego. Gdzie... E, I jeszcze widzę, że grał w Le Miserable, ale to nie, nie, nie moje. No, ale... no w każdym razie. To brzmi jak no, super film do obejrzenia. No, to tak dziękuję. kosmicznie, głupio brzmi, tak, ale tak, tak dobrze. Tak, ten te film y, wygląda no. jakby chciał być na poziomie Dune'y. Mhm. Na papierze może i brzmiał jak Interstellar, no. ale ostatecznie wyszedł z tego Jupiter intronizacja. Okej, okay. w każdym razie, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć o Jupiterze Nie, ale chcę nawiązać z powrotem do Interstellara, chcę, no, ponieważ no. ja się wtrąciłem, więc płynnie przy, wrócę z, na twoje tory, mówiąc, no, że jeżeli dobrze pamiętam, to jedną Interstellar robotę robił dobrze, a mianowicie mhm. bardzo dobrze wyrenderował to, jak faktycznie czarna dziura wygląda, co zostało potwierdzone w zeszłym roku, kiedy udało się zrobić zdjęcie pierwszej czarnej dziury. Mhm. I się okazało, że faktycznie horyzont zdarzeń wygląda tak jak ta komputerowa mm -hmm. e, animacja zaprezentowana w Interstellar. Interstellar. Czarna dziura wygląda naprawdę spoko i jakby Mogę potem trochę wrócić do tej czarnej dziury, do tematu, bo to są niezłe grzyby, ale tak, ona wygląda, ona wygląda bardzo, bardzo fajnie, natomiast miejscami jest takie wrażenie, że coś im nie domagało z komputerami albo z technologią, bo jest taki jeden bardzo konkretny moment, kiedy, bo jak wspominałem, jest ten wormhole, ten tunel czasoprzestrzenny. Jak przechodzą przez tunel czasoprzestrzenny, jest takie fiu gdzie lecą naprawdę przez tunel? i ten, i potem wychodzą w tej właściwej galaktyce i tam jest takie, Ech, wygląda to słabo, e, dobra, ale że widzę, nie, nie przedłużając, że tak powiem, e, strasznie słabe postaci są w Interstellarze, jakby są, są super nielubialne główny bohater jest takim mrukiem, niesamotnikiem bo ma dzieci jego dzieci to są takie odlane z formy plastikowej stokowe postacie że no to jest mój syn i on jest taki jak ja on rozumie to co robię a to jest moja córka, która buntuje się nie chce żebym ja odlatywał a ten ojciec, on bardzo chce wrócić do swoich dzieci na ziemię i okazuje się, że to wszystko trwa kosmicznej ilości czasu, i jest tam... O nie, ta planeta jest bardzo blisko czarnej dziury, przez to, jak do niej polecimy i wrócimy, to minie dużo więcej czasu dla innych niż dla nas, i w ogóle... A... Dajcie salamowi bigosu. no. Ogólnie interstellar... Strasz... Straszne gówno. W sensie ładne... Jakiś tam pomysł, miejscami był. Matt Damon jest w... spoko. Jest tam Matt Damon, tak, przez chwilę. Um... Ale, ale ogólnie to strasznie nie polecam, strasznie przeciągnięty strasznie taki zadufany w, w sobie, strasznie wydaje mu się, że jest bardzo naukowy i taki podniosły że tu ja tutaj e, trzymam pochodnię, która oświetla, e, oświetla skałę, na której jest narysowana nauka a wy na nią nie chcecie patrzeć ale ja wam i tak pokażę nie, w ogóle taki nie jest, jest zupełnie bzdurny i, a końcówka to jest taka katastrofa kolejowa, że to szkoda w ogóle mówić e, ja pierdolę, jak zły film. do oh. no takiego recenzji. To zobaczymy, co powiesz po obejrzeniu Jupiter Introniza. <grym> będziesz musiał, A. na następnym podcaście będziesz musiał powiedzieć, czy, czy jednak, e, który gorszy. A, dobrze, dobrze. Dobra, to przejdźmy może jakoś pozytywnie. No, no. W tym odcinku ja przejmę rolę M od Spec, od Netflixowych bajek. O. Oh. E, tak, e, aczkolwiek wkurze też M, ponieważ przedstawię propozycję świata, gdzie to jednak furasi wygrali. Czyli Brand New Animal. To jest to e, Bistarsz, czy nie? Nie, nie, to jest Brand New Animal, znane jako BNA po prostu. Trzy litery. Mm. I teraz sprawdziłem już i to jest tak, obecnie e, anime to jest tylko na japońskim Netflixie mm -hmm. e, i tak będzie chyba przynajmniej do wakacji. A jak Potem... to już obejrzałeś? Po inklu... e, watashi wa Nihon coś tam. Wiesz. <śmiech> nie <śmiech> wiem, <śmiech> dlatego pytam. <śmiech> Ale animacja ładna. E, tak. Nie obejrzałem jeszcze, nie obejrzałem jeszcze dużo. To, to mogę powiedzieć. A idę obejrzałeś, e... może tak. Obejrzałem jeden odcinek, żeby nie spoilerować za dużo dla M. Mm -hmm. e... I na nim się skupię. Mm, tak. tak, Brand New Animal to jest nowa animacja studia Trigger, które jak mm. wiem chyba obaj lubicie. No to ostatnio o Promare. E... Tak. I co to jest? Brand New Animal opowiada o świecie, gdzie... Normalny jest, że są ludzie i są ludzie, którzy są zwierzętami. Mm -hmm. Oczywiście y, ludzie, y, niektórzy uznali, że to są jakieś podrasy i że w ogóle takich stworzeń nie powinno być, mm -hmm. więc mamy już polowania na te stworzenia. Mm -hmm. I mamy kontrargument w postaci tego, że y, miała nazwisko Rose, ta babeczka, też będąca właśnie bestią, wymyśliła, że hmm, no to stwórzmy dla tych bestii osobne miasto, taki azyl, które nazwali, tak, dokładnie, na, nazwali to Anima City. Okay. E, I tak, no i właśnie z jednej strony mówi się, że to jest taki azyl, z drugiej strony chodzi o to, że to bardziej getto. Okay. W pierwszym odcinku poznajemy główną bohaterkę, jaką jest e, zapisane sobie Michiru, Michiru jest jenotem, czy też niektórzy mogą znać to stworzenie jako Tanuki. Mm -hmm. I która próbuje dostać się do Anima City. E e Crash o Bandicoot nie? jest jednotem, nie? Co, co? Crash Bandicoot jest jednotem, nie? Tak. On o nie. jest y jednotem czy diabłem? on, on jest tym Jamrajem. Y to jest A, bliskie do Jenota, ale to nie jest to samo. Oki doki. No. E, tak w ogóle właśnie to miasto to, że to jest coś w stylu pomysłu jak był w detektywie Pikachu też nie mm -hmm. czyli w sumie takiego miasta gdzie już właśnie te Pokemony jednak są też obywatelami no to tu podobnie tylko że właśnie do, do Anima City mogą wejść tylko właśnie stworzenia które są tymi bestiami no i główna bohaterka próbuje się przez odcinek dostać do tego Anima City gdzie po drodze ludzie nie na to, że ona właśnie kurwa jedzie do tego miasta, to próbują ją zabić, bo co ona robi na wolności? Mhm. Mimo, że jest po prostu na autostacie, która prowadzi tylko do tego miasta. Fuck it. E, tak. I to jest początek, czyli pokazanie właśnie fabuły, jak to ludzie są źli. Potem trafia do tego miasta, gdzie okazuje się, że właśnie jest to dziesięciolecie, powstania miasta i poznaję tam gościa, który jest dla mnie po prostu kopią Big Biego Wolfa z Wolf Among Us, jeśli ktoś grał tą grę studia taj, Tale Tale. Tak tak, tak, tak. To jest, to jest tak opę postać, to jest połączenie właśnie tego Big Biego, który ma jeszcze do tego wiedźmińskie zmysły. Patrzę teraz, czy, czy gdzieś jest je, m, klatka, na której byłby pokazany. Wilk, który ciągle jest wzruszony na każdej scenie, że o, jak świetnie, że że już 10 lat mamy swoje miasto. Mm -hmm. Już Wam tutaj wklejam. Jeszcze coś mieli. Zawsze ma takie potężne one-linery. Nie? nie pozwala, że ktoś zakłócił festiwal no. w tym mieście. No, no, taki, taki. Wyraz twarzy jak Bibi trochę. Tak. Eee, I w, po chwili w zasadzie główna ochotka zostaje okradziona. Idzie po telebium i pod telebimem jakiś inna, inna bestia coś tam szykuje i telebim wybucha. No. Mhm. Wszyscy uciekają się okazuje, że właśnie wśród w tym mieście, które jest takim przecież azylem i ten, no to też są bestie na usługach ludzi, którzy próbują zrobić jak największy chaos i zamieszanie. Mhm. E, cóż mogę powiedzieć, no, animacja jest świetna, to jest typowy trigger. Nawet zrobiłem gif'a właśnie, który jest ze który bardzo mi się podoba. E, wszystko jest w pięknych kolorach. Jak nastąpiła walka, to to był taki właśnie typowy cyberpunk 2077, czyli fiolet, zieleń i mhm. amarańcz. E, wa, e, tak, e, jeśli chodzi o... Co tam? E, co ja tu sobie psem? nawet nie pamiętam, dobra? Tak, no oczywiście wszystko jest takie overpower. Wilk ma na przykład moce po prostu wyczuwania wszystkiego nosem. Zamyka oczy i tak jak w Geralt w dwójce czy w trójce miał właśnie takie coś, że po prostu ślady już wykrywał, nie wiem na co. Ja, w trójce. No, bad zmysłu, no. Tak. Batman, tak, to, Batman to, to, to miał arkam azylu. Tryb detektywistyczny. Tak. Mhm. I to jest tutaj aż sparodiowane po prostu, że on nie dość, że znajduje tego gościa, który to podłożył, to jeszcze z węchu mu się jego sylwetka układa i jeszcze sylwetka gościa, z którym on ustalił w zasadzie to, że oh, będzie yes. zamach. No, I to oh, cudowne. Oh, oh, oh. That's a lot. To, to jest trigger, no po prostu. Eh, tak. Trochę jak ten, jak drugi Jojo. Jak Jojo z Nowego Jorku. Są tu fucking Jojo reference. On, to, on to też miał to, że... takie, takie momenty, że tam, o, oh, tak, ale on był trochę bardziej jak Sherlock Holmes, że zauważał detale czy coś takiego, mhm. nie? Że o, masz A tam krew nie? na koszuli, nie masz na malynarce, więc musiałeś ten kaset wsadzić do tylnej kieszeni spodni. Tak, tak, tak. No właśnie, no, ale to jest taki Sherlock Holmes moment, mam wrażenie. Właśnie się zastanawiam, w którą stronę to pójdzie, te śledztwa w przyszłych odcinkach. Czy to ciągle będzie jego nos, czy to będzie też właśnie takie rozkminianie, jak wy mówicie, z innych dzieł kultury. E co, coś właśnie miałem jeszcze dodać do tego i, i sam się zapomniałem. Mm -hmm. Uch, bo bardzo podobało mi się to, że Trigger wie, że, że jest Triggerem, więc na przykład była ba bardzo fajna scena, jak na telebimie był puszczony Inferno Cop. Ach, I był to... świetnie pokazany. Pyszne no no bardzo polecam. A właśnie, to, to, to Trigger też przecież zasłonął Little Witch Akademia. Nie wiem czy oglądaliście. Tak, jeszcze, tak, czy... tak. Ich pierwszy w ogóle ten... Yy, ich pierwszy... Kilku... Nie. Hmm? Co, co jak chciałeś dokończyć? Bo że, yy, Ten, że Little Witch Akademia to jest chyba pierwszą rzecz jaką wydali. Jako Trigger już. A, czy ja wiem, o Inferno nie był wcześniej? Wydaje mi się, że nie. Ale mogę się. Mylić. A chociaż zależy, bo Little Witch Akademia miało też film najpierw, nie? Mm -hmm. Możliwe, że, że ten film, który tam. E, przerwało cię. Pełnometrażówka. E, przerwało cię troszkę. Aha, aha, mówię, że ten film Little Witch Akademia też nie był taki full peł pełnometrażowy, bo on tam trwał 40 minut czy coś takiego. nie? On chyba nawet godziny nie trwał. Mm -hmm. Więc możliwe, że to faktycznie była ich pie pie pierwsza twórczość. A i chciałem powiedzieć, że główna bohaterka jest właśnie też bardzo zbliżona do. do, do Akademia. Mm -hmm. Czyli trochę naiwna, bardzo pretensjonalna przy tym. Oczywiście z typowym dla trigera też m, tym, że ciągle drzeja, jeśli musi coś powiedzieć. Mm -hmm. I, i, I jest, powiem tak, po pierwszym odcinku jestem zachwycony, na pewno będę oglądał dalej. I warto, żeście sobie chociaż zobaczyli ze względu na sposób rysunku animacji mm -hmm, i mm -hmm. gry jeżeli, kolorem, który się wcześniej znajdują. No ja jestem fanem ogólnie cyngla, więc myślę, że tak. Że jeżeli faktycznie, kancę. tak jak mówisz, pojawi się w niedługim czasie na Netflixie, to ja obejrzę. Tak, to ja, tam to ja cię obradę. wtedy pingnę. No spoko. Mhm. Nie no, jak, ja, jeśli wrzuciście sobie ten skrót i Google Grafika, to widzicie, no, jak to jest. Tak, tak. Gra kolorem jest, o, oh, po prostu. I opening jest świetny. No, ale hmm. ja lubię opening. Chyba <głosy> tyle. <głosy> to okay. może zakończmy, żeby nie było tak cukierkowo, zakończmy odradzając wszystkim oglądania Netflixowego Ghost in the Shell. A, <głosy> to, o to o czym to... rozmawialiśmy przed nagrywaniem, że e, powiedzmy to A. też naszym słuchaczom, żeby tego nie oglądali, A. bo to jest gówno. No tak, no. jesteśmy przy Netflixie. Znaczy, szczerze mówiąc, nie oglądałem tego, więc ciężko, ciężko nie chcę być taki, że e, gówno, zupełnie tego nie oglądajcie, bo tego sam nie oglądałem, ale wygląda strasznie, więc... Wygląda jak... Chociaż ze względu na to możecie być, chcieć być ostrożni, dobierając sobie coś do oglądania. Kojarzy mi się to, jak y, dobrze wspominam taką kreskówkę z, z dzieciństwa Beast Wars. Mhm. Nie wiem, czy kojarzycie transformery, które zamieniały się zwierzątka. Okay. I to jest trochę tak jak tutaj z tym Gicem, że Gica też wspominam z dzieciństwa, więc pamiętam, że to było dobre, po czym chodzę na Netflixa, jakbym to zobaczył, to bym się popłakał, nie? <grym> tak, jakby, tak jak się popłakał, kiedy zobaczyłem jak naprawdę wyglądała grafika 3D w Beast Wars. Ale to już zostawiam wam do wygooglowania i, i na tym kończę temat. <grym> Rozumiem. I no. to chyba na tyle na dzisiaj, nie? Tak, myślę, że tak. Myślę, że to dobry moment, żeby skończyć. Tak, wypluliśmy się z tematów. <grym> Więc do następnego razu, do usłyszenia. I dzięki, tak. że dotrwaliście do końca. Ej, może właśnie może zaczniemy wrzucać jakieś pytania, że wiesz, że rzucimy tak. jakąś zagadkę na start i osoba, która do, do, słucha do końca, to pozna odpowiedź. Ha. Tak na początek do ja końca. Tak jakiś... Jest gówniany? Albo nie, wiesz, takie takie suchary nie tam. Co robi ten? Dlaczego choinki yy, nie są yy, głodne? Bo Bojodła. Dlaczego choinki, bo jodła? No, choinka, no Jezu, albo co mówi co mówi biolog wchodzący do yy, sklepu elektronicznego? Co mówi? Przepraszam, cytoplazma. Jezus, smak. To jest dobry moment, żeby skończyć. Tak? To, to jest pora, żeby skończyć. Dobrze, Mówi dla państwa trzech, trzej muszkieterowie. Z Podkatowic Mateusz Siwiński. Z Warszawy Oskar Machnowski. I z Bielawy Kamil Dymczyszyn i jo nara